Otwieram 42 Sesję Rady Miejskiej w Kowarach 19 grudnia 2012 roku. Na podstawie listy obecności stwierdzam forum. Nim zaczniemy obrady przekazuję głos panu Arturowi projektów uchwały w sprawach. Podpunkt A. Szczegółowych warunków przyznawania opłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania w roku 2013. Podpunkt B. Przyjęcia miejscowego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kolarach na rok 2013. Podpunkt C. Przyjęcie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach na rok 2013. Podpunkt D. Zmiana uchwały nr 30 przez 167 przez 12 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary. Podpunkt E. Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu aktywności gospodarczej w jednostce urbanistycznej Kowary Krzoczyna A. Podpunkt F. Wyrażenie zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu użytkowego w garażu położonego w budynku użytkowym przy ulicy Górniczej w Kowarach. Podpunkt G. Zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2012 rok. Punkt 8. Sprawy różne. Punkt 9. Zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa ma wnioski do porządku obrad? Nie widzę. Kto z Państwa jest za podjęciem, za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie burmistrza miasta kowary z działalności między sesjami. Już wszyscy Państwo otrzymaliście sprawozdanie w formie pisemnej. Czy macie Państwo jakieś pytania? Proszę. Panie burmistrzu, mam pytanie co do dnia 21 i 28 listopada, kiedy to Pan z prezesem KSW w sprawie płatności podatku od wielu... 15, którzy biegają się o pozostawienie komórek, które mają być usunięte budowy w budowy budynku spalonego przez ulicy 13. W punkcie trzecim złożenie przez a, Pana Kuczka a, skarg. To, to, to Pani Dyrektor i Zespół. W punkcie czwartym rozważenie problemu zawartego w pismach mieszkańców z ulicy 8 i 1 maja 79. W dniu 15 października 2012 roku Odbyło się, odbyło się posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Współpracy z Zagranicą. W porządku posiedzenia znalazły się następujące punkty. Przedstawienie sytuacji odnośnie stacji sportu w zimowych utach w miasta na Podurzu. W punkcie drugim odrodzenie wojska oblik przy szkole podstawowej nr 1. 16 października 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu Planowania i Finansów. Punktach tak. W porządku obrad znalazło się przedstawienie członkom komisji dokumentów dotyczących budowy VAT-u. W punkcie drugim rozważenie innych możliwości i tańszych w pozyskiwaniu VAT-u, analiza umowy z firmą darowych. W punkcie trzecim rozpatrzenie pisma mieszkanki na jednostkę MOPS. 19 października 2012 roku było się posiedzenie Komisji Ładu i Porządku Publicznego, która, która zajmowała się w sprawie podziału Gminy Kowary na obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz stwierdzi pochodowych komisji wyborczych oraz sprawami podziału Gminy Kowary na okręgi wyborcze, ustalenia, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych do okręgu. 22 października 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej poświęcone omówieniu projektu szkolenia z dziećmi, dzieci z pierwszej pomocy, kontynuacja zaczętego projektu. 25 października 2012 roku było się posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury, które zajmowało się wizytą w prywatnym przedszkole Krokodyl Szmapi w Kowarach. 29 października 2012 roku było się posiedzenie Komisji Ładu i Porządku Publicznego w sprawie monitoringu w mieście oraz dodatkowych patroli w celu poprawy bezpieczeństwa. 6 listopada 2012 roku było się posiedzenie Komisji Budżetu i Plan Planowania planowanie finansów oraz Komisji Rewizyjnej, które zajmowało się określeniem stawek podatku oraz wykonanie budżetu za półrocze 2012 roku. 8 listopada 2012 roku było się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie pisma pani Smyczyńskiej, rozpatrzenia pisma pana Andrzejewskiego, dyskusja o mandacie radnego Ducha. 12 listopada 2012 roku było się posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania i Finansów, e, które zajmowało się wnioskami członków Komisji w sprawie podatków i zaopiniowaniem uchwał w sprawie podatku od nieruchomości i środków transportu. 22 listopada 2012 roku było się posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania i Finansów oraz sportu, turystyki i współpracy z zagranicą nad budżetem dla Stowarzyszenia Sportowego Olimpia Kowary. 29 listopada 2012 roku było się posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury w przedmiocie projektu budżetu na rok 2013 dla jednostek oświatowych 3 grudnia 2012 roku było się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, na którym omówiono projekt budżetu ze Kowary na 2013 rok, wykaz zadań i projektów inwestycyjnych, informację na temat realizacji projektu ulicy 13. Sprawy różne, pismo mieszkańców. 4 grudnia 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Ładu i Porządku Publicznego oraz Komisji Ochrony Środowiska, Przemysłu, Handlu Usługi i Rolnictwa, które zajmowało się a, umową podpisaną w dniu 29 listopada 2012 roku w sprawie zimowego utrzymania miasta. A także zmianami z 4 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze składowiska odpadów w Kostrzycy oraz yy, W trakcie tego posiedzenia była rozmowa z panią Ireną Kwałasiewicz, wiceprezeską Zrzeszenia Handlu i Usług w Wielkiej Górze. 6 grudnia 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania i Finansów, które omówiło budżet na poszczególne jednostki budżetowe podlegające Urzędowi Miejskiemu obecności dyrektorów tych jednostek e, oraz opinię dyrektorów o budżetach, a także omówiono budżet ogólnie przez Skarbnika. A 10 grudnia 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, e, Komisji Rewizyjnej oraz e, Komisji Oświaty i Kultury, w trakcie którego omówiono projekt uchwał wynikających z ustawy o porządku i utrzymaniu czystości w mieście w związku z wejściem w życie ustawy od 1 lipca 2013 roku. 11 grudnia 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania i Finansów, w trakcie którego omówiono budżet pod kątem obchodów w 500-leciachach budżetu i budżetu zespołu szkół, gimnazjum i liceum. 13 grudnia 2012 roku Odbyło się posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Oświaty i Kultury w trakcie którego omówiono projekt uchwały budżetowej na 2013 rok. 14 grudnia 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Ładu i Porządku Publicznego, w trakcie którego omówiono projekty uchwał w sprawach przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. Przyjęcie miejskiego programu przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach na 2013 rok. 17 grudnia 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, w trakcie którego omówiono projekty uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30 przez 167 przez 12 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do opracowywania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary. Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu aktywności gospodarczej w jednostce urbanistycznej Kowary w Przeczyna A. Wyrażenie zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu użytkowego garażu położonego w budynku użytkowym przy ulicy Górniczej w Kowarach. 17 grudnia 2012 roku było, było się posiedzenie Komisji Budżetu Planowania i Finansów, w trakcie którego omówiono projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok. 19 grudnia 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w trakcie którego omówiono pismo w sprawie interwencji pani Smyczyńskiej. Czy macie Państwo jakieś pytania do przewodniczący komisji nie widzę. Także przechodzimy do kolejnego punktu informacja, punktu 5 informacja przedstawiciela gminy Kowary w Związku Gmin Przedstawiciela, naszego przedstawiciela e, dziś nie ma, ale wszelkie e, dokumenty ze spotkań w Związku Gminy znajdują się w pierwszej rady. Wszyscy zainteresowani mogli się z tymi dokumentami zapoznać. Przechodzimy do punkty, punktu szóstego. Pytania i interpelacje. Czy mają Państwo pytania? Interpelacje? nie widzę. Przechodzimy do kolejnego.. Mam pytanie Nie chciałem pytać, bo Pan Burmistrz też chciałem zapytać Pana Burmistrza, czy też wiadomo już o tym, bo w Karpaczu miało odbyć się spotkanie 13 bodajże wtedy, jak już był Pan Dyrektor Szczubułowski na temat tych wszystkich uchwał śmieciowych w stosunku Karpacza to tam chodziło o tą złotówkę. Jeszcze kilka kwestii, czy też Pan Burmistrz chwili wie na ten temat, czy nie po tym spotkaniu? Jest Wyłączenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania w roku 2013 roku. W związku z tym, że nie ma pani dyrektor, Kawałek, która za chwilę do nas dołączy, a na przerwę 5 minut. Poczekam, wznawiam obradę 42. sesji. Jesteśmy w punkcie 7, po punkt A projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nieodpłatności za usługi obiekuńcze i specjalistyczne usługi obiekuńcze z wyłączenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia odkład i trybów pobierania roku w roku 2013 roku. Witam Panią Dyrektor. Czy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 Punkt 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2021 roku, numer 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami. Oraz na podstawie artykułu 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dziennik Ustaw z 2009 roku nr 175, pozycja 1362 z późniejszymi zmianami, uchwala się co następuje. Treść uchwały zawarta jest w paragrafie od 1 do 4. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Barna Kto z Pań i Panów jest za podjęciem tak przyjącego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego podpunktu B. Przyjęcie Miejskiego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w towarach na 2013 rok. W materiałach znajduje się załącznik numer 2 poprawiony. Zmiana polega na, na zmianie kwot. I feel sad. Czy jest podyktowane, bo to mamy szóstkę. Opłata 100 zakupów czynszu. To mieliśmy w pojedynkarzu pierwszym 16, 17 mamy 12. To myśmy się ugadali. to znaczy, no o 4 tak, tak, no tak, tak wyszło, że, że jednak te, te koszty są trochę mniejsze i, i przewidujemy, Czwórka wzrosła nie o 5 tysięcy, a 8 tysięcy 300. z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w powarach na 2013 rok. Na podstawie artykułu 4 z indeksem 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dziennik Ustaw z 2007 roku nr 70 pozycja 473 z późniejszymi zmianami oraz artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dziennik Ustaw z 2001 roku nr 142 pozycja 1591 z późniejszymi zmianami uchwala się, co następuje. Treść uchwały obejmują paragrafy od 1 do 11. Paragraf 12. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia wzmocnienia obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku. Kto z Panów jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest przyjęcie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Naokomalni na 2013 rok. Mhm. Pani kierownik, czy mogę? środki na dofinansowanie tej działalności tej, tych, mówię o narkomanii, o narkomanii, żeby nie przerzucać w ogóle ja wiem że ustawamy w ten sposób ale czy dodatkowe środki można było pozyskać a, a te środki bądź na przeciwdziałanie alkoholu mogli przytrzymać i przekazać się 29 lipca 2005 roku. od 1 stycznia 2013 roku. Kto z Panią jest za podjęciem tak przyjmującego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Jednogłośnie dziękuję. Uchwała za podjęta. I'm not the others. Ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw numer 142, pozycja 1591 z 2001 roku, ze zmianami. Treść uchwały zawarty jest w paragrafie. 1. Paragraf 2. Wykonanie mniejszej uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu atawicja ogłoszeń. Kto z Pań Panów jest za przyjęciem jakiś państwu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dzień, e, 10 osób za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego podpunktu, to jest projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu aktywności gospodarczej w jednostce urbanistycznej Kowary-Krzaczynana. Projekt uchwały również był omawiany na Komisji Gospodarki Komunalnej. Pani Przewodnicząca, jakie jest, jak jest stanowisko Komisji? Czy mają Państwo pytania do projektu uchwały? Ja nie widzę. Przejdziemy do przegłosowania. Ja, ja ci myślę, że problem jest tak ważny, że kilka słów na ten temat mogę powiedzieć. Punktu. To jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu użytkowego garażu położonego w budynku użytkowym przy ulicy Górniczej Kowala. Yeah. Ile? To, to, to będzie to jest Użytkowy obiekt, nie ma. projekt y, uchwały był omawiany przez Komisję Gospodarki i Pani Przewodnicząca, jakie jest stanowisko? Są Państwo pytania do projektu Proszę. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Dziennik Ustaw z 2010 roku nr 102 pozycja 651 z późniejszymi zmianami oraz wykonanie paragrafu 9 ust. 2 uchwały nr 44 przez 238 przez 06 Rady miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości miasta Kowary z późniejszymi zmianami. Uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarta jest w paragrafie pierwszym Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? 10 osób za. Kto jest przeciw? Za. uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. To jest projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Kowary na 2012 rok. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu i Planowania Finansów. Panie Przewodniczący, jest projekt uchwały, został do ustawienia sprawy rozumiemy. Z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2001 roku, nr. 142, w 1591, z późniejszymi zmianami, przedkładam analizę oświadczeń o stanie majątkowym dostarczonych przez Radnych Rady Miejskiej w Kowarach do 30 kwietnia 2012 roku. Dokonując tego, byłem zobligowany do uwzględnienia danych o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego złożyły je po terminie, nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych oraz ich opisem i wskazaniem osób które złożyły nieprawidłowe oświadczenia w działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych. Uprzejmie informuję, iż wszyscy Radni Rady Miejskiej w Kowarach złożyli niniejsze oświadczenia, zachowując ustawowy termin. W analizie sporządzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze wykazano nieprawidłowości uprawniające do podjęcia formalnych działań wobec Pani Kamili Pietraszek oraz Pana Andrzeja Machnicy. Radni złożyli pisemne wyjaśnienia. W dokumencie złożonym przez panią to dostrzeżono różnice pomiędzy wydatkami, a uzyskaniem, uzyskanymi dochodami. Radna poinformowała, iż na kwotę tę składają się dopłaty unijne wysokości 271 zł. Z kolei według organu podatkowego Pan Machnica nie wykazał samochodu Marki Renault w scenie, produkcji rok produkcji 2003 roku. Radny wyjaśnił, że sprzedał go w styczniu 2011 roku, a oświadczenie składane było zgodnie ze stanem majątkowym na 31 grudnia 2011 roku, natomiast 11 października 2012 roku dostarczono sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych złożonych w Wojewodzie Dolnośląskiemu do przez Pana Andrzeja Machnicy, Przewodniczącego Rady oraz Mirosława Góreckiego, Burmistrza miasta Kowary. Dokumenty przesłane zostały w terminie ustawowym, a Wojewoda Dolnośląski nie miał uwag ani zastrzeżeń do ich treści. No, dziękuję. Czy w sprawach różnych macie Państwo? Panie Burmistrzu, bo słyszałem już, że przyszedł raport ekologiczny jest